Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Po zmianie rządu na Węgrzech są zapowiedzi o końcu azylu dla ukrywających się Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry. Zostanie zdjęty, ten parasol ochronny przestanie działać. Policja wyjaśnia kulisy pożarów w pobliżu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spłonął sprzęt budowlany, a służby nie wykluczają podpalenia. Cztery pory roku, prosto z Kasprowego Wierchu. Dziś kolejna niezwykła audycja radiowej jedynki na stulecie polskiego radia. To będzie audycja o górach, o góralach i o kolejce. Węgry wybrały Europę i w niej pozostają, ogłasza lider zwycięskiej partii TISA. Peter Madziar zapowiada odbudowę demokracji, walkę z korupcją i przywrócenie państwa obywatelom. W niedzielnych wyborach Węgrzy pokazali czerwoną kartkę 16-letnim rządom Wiktora Orbana. Rządom skorumpowanym i antyunijnym, mówił na pierwszym spotkaniu z zagranicznymi mediami przyszły węgierski premier. Peter Madziar potwierdził, że w pierwszą podróż zagraniczną przyjedzie do Polski i ma odwiedzić Warszawę na początku maja. Mówił też, że znajdzie sposób, aby wydać Polsce Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego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 Europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry jest już w sądzie. Prokuratura złożyła pismo, w którym oczekuje wyznaczenia terminu posiedzenia w tej sprawie. wykluczone, że to było podpalenie. Policja wyjaśnia okoliczności pożaru, zaledwie kilometr od miejsca, w którym powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa. W nocy z niedzieli na poniedziałek spłonęły maszyny budowlane przy drodze prowadzącej na teren strategicznej inwestycji, to między innymi dwa walce, koparka i ładowarka. Straty są znaczne i wciąż są szacowane, mówi Aneta Potrykus z policji w Wejherowie. Obecnie prowadzone są w tej sprawie intensywne czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. W najbliższym czasie także zaplanowano działania z udziałem biegłego z zakresu. Pożarnictwa Polskie elektrownie jądrowe zadeklarowały pełną współpracę ze wszystkimi służbami, ale spółka nie komentuje przyczyn pożaru. A to nie jedyne niepokojące wydarzenie na placu budowy. W weekend ktoś obrzucił kamieniami budkę ochroniarza, spłonął też zwój kabli prawdopodobnie pod światłowód dla przyszłej elektrowni. Lokalne władze nie wykluczają, że to też mogło być podpalenie. W aktualnościach teraz pytanie, czy będzie powrót do rozmów pokojowych na linii Waszyngton-Teheran. Zabiegają o to władze Pakistanu, które pośredniczą w rozmowach. Apelują o rozładowanie napięć, które narasta. Wraz z amerykańską blokadą cieśniny Ormus. Stany Zjednoczone nie przepuszczają statków, które wpłynęły do cieśniny, płacąc Iranowi myto. Jednak jak donosi nasz wysłnik Tomasz Sajwicz, blokada nie jest w pełni szczelna.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 pokonanie tego szlaku. Iran ostrzega, że pojawienie się amerykańskiej marynarki wojennej w Ormus będzie jednoznaczne z naruszeniem zawieszenia broni. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio. A świat z uwagą śledzi poczynania Donalda Trumpa nie tylko w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Amerykański prezydent zaszokował wczoraj wszystkich, publikując w mediach społecznościowych grafikę, w której przedstawia się w roli Mesjasza. Po fali krytyki usunął obraz ze swojego konta i przekonywał, że grafika została źle zinterpretowana przez nieprzychylne mu media.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 Wczoraj budziliśmy państwa na żywo z Dworca Centralnego w Warszawie. Dziś na stulecie Polskiego Radia kolejna audycja radiowej jedynki z nietypowego miejsca. Cztery pory roku z Kasprowego Wierchu poprowadzi od dziewiątej Roman Czejarek. To będzie audycja o górach, o góralach i o kolejce. No i teraz uwaga. Ta kolejka na Kasprowy Wierch ma bardzo dużo wspólnego z początkami Polskiego Radia. Bo jak Polskie Radio powstawało 100 lat temu, to nikt nie wierzył w sukces. Niektórzy trochę to zlekceważyli. Potem się okazało, że to jest mega biznes i fajna rzecz. Tak samo było z kolejką wier. W kolejnych dniach spotkamy się z Państwem na żywo w Krakowie, w Sopocie. W piątek wrócimy do Warszawy. A w sobotę kulminacja obchodów i koncert pod batutą Łukasza luk z udziałem m.in. Krystyny Prońko, Krzysztofa Cugowskiego, Ani Rusowicz i Natalii Kukulskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Pogoń Szczecin wygrała w Gliwicach z Piastem 2 do 0 w ostatnim meczu 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Gole dla gości strzelili Frederik Ulvestad i Paul Mukairu. Prowadzący pogoń Tomasz Tomasberg podkreślał dobrą postawę swojej drużyny. To bardzo ważne zwycięstwo. Po ostatnim meczu mówiliśmy o grze zespołowej, dobrej mentalności. Chcieliśmy to zobaczyć i widziałem to teraz. Gracze byli pod presją, nie tylko trener. Poradziliśmy sobie z tym. Byliśmy silni mentalnie, ciężko pracowaliśmy i tworzyliśmy jedność. Z przyjemnością patrzyłem na swoich zawodników. Trener Piasta, Daniel Myśliwiec, miał sporo pretensji do siebie. Chcieliśmy zrobić wszystko, żeby wygrać. Yy, tutaj mam trochę pretensje do siebie, bo nie wiem czy byłem wystarczająco precyzyjny w przedstawieniu planu na mecz. Tak starałem się piłkarzy nastawić na y, grę jak najszybciej do przodu, że y, straciliśmy kulturę w pierwszej połowie z piłką i przez to po wywalczeniu piłki szybko ją oddawaliśmy, bo chcieliśmy zagrać za linię obrony, ale bez wyciągnięcia konkretnego piłkarza było to y, powodowało słabą kontrolę nad meczem. Szczecinianie przesunęli się w tabeli na 12 miejsce. Piast spadł na 13 pozycję i jest tylko punkt nad strefą spadkową. Prowadzi Lech Poznań dwa punkty przed Zagłębiem Lubin. W Anglii Manchester United przegrał u siebie z Leeds 1-2 w meczu kończącym 32. kolejkę Premier League. Manchester z 55 punktami zajmuje trzecią pozycję w tabeli. Liderem jest Arsenal London, ma 70 punktów, a drugi Manchester City 64. Ale zespół The Citizens ma jeden mecz zaległy. Z kolei w pierwszym meczu półfinału Plus Ligi Siatkarzy broniący tytułu zawodnicy Bogdanki Luke Lublin pokonali w Warszawie projekt 3-1 i w serii do dwóch zwycięstwo bieli prowadzenie 1 do 0. Nagrodę dla najlepszego siatkarza spotkania otrzymał atakujący Mateusz Malinowski, który zdobył dla Bogdanki 17 punktów. Drugie starcie w sobotę w Lublinie, a w drugiej parze półfinałowej Aluron CMC Warta Zawiercie prowadzi z ase Koresowią 1 do 0. Drugi mecz także w sobotę w Rzeszowie.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 Poranek bez przymrozków i zdaniem synoptyków już się z nimi żegnamy, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach na ogół od 13 do nawet 18 stopni. Dużo słońca i rozpogodzeń, najwięcej na wschodzie, poza tym chmur trochę więcej, po południu możemy spodziewać się deszczu. Pokropi na Pomorzu, a także na południu Górnego Śląska i Małopolski.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 A co tam w Carrefourze? Smaki świata na okrągło. Teraz kuchnia francuska. Sery Camembert, Turek i Prezydent 120 gramów, 2 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 kwietnia. Carrefour. Tańsze wyjścia na zakupy. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal za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 Polski Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną drugą godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. We'll Polskie radio. Program pierwszy jest 14 minut po godzinie 7. Sygnały dnia.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 Tyburcja, Tyburcjusz i Tyburcy A także Waleria Na wszystkiego dobrego i tradycyjne Niech, że się państwu darzy 15 po 7, Karol Surówka i nasz pierwszy gość Rozmowa dnia. Dzień dobry, w studiu radiowej jedynki jest Michał Szczerba Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dzień dobry panie pośle Witam panie redaktorze, witam państwa Czy rządowi i administracji Donalda Trumpa jest nie po drodze? Jaki koń jest, każdy widzi. E, ani nie mamy na to wpływu e, i musimy funkcjonować w warunkach, jakie mamy. W warunkach, w których ten koń też stacjonuje w naszym kraju i dba o nasze bezpieczeństwo. E, no, to dobra przenośnia. E, przenośnia, natomiast e, my jesteśmy e, od siebie zależni. E, Polska, Stany Zjednoczone e, korzyści ma, mają obydwa kraje. E, Byłem niedawno w Waszyngtonie 63 miliardy dolarów kontraktów, które Polska realizuje i kontrakty zakupowe przede wszystkim w sektorze m, obronnym. E, a Stany Zjednoczone zapewniają na obecność e, dużej liczby żołnierzy. Mam nadzieję, że ich będzie coraz więcej. E, e, I jesteśmy sojusznikami NATO. Jesteśmy na siebie skazani. Natomiast oczywiście są e, napięcia, są emocje i są słowa, które czasami wywołują kontrowersje. To o tych słowach teraz powiedzmy. Czy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty te napięcia potęguje. Dlatego, że w ostatnim wywiadzie dla Financial Times Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Donald Trump staje się liderem chaosu i szybko przyszła odpowiedź ambasadora USA w Polsce, Toma Roza, który powiedział tak. Ten człowiek stanowi zagrożenie. To o marszałku Czarzastym. Celem jego podżegającej retoryki wymierzonej w prezydenta USA może być wyłącznie zaszkodzenie relacjom USA-Polska i osłabienie własnego kraju. Być może że po osławionym, skrajnie lewicowym postkomunistycznym aparatczyku nie powinno nas to dziwić. Koniec cytatu. Bardzo silna odpowiedź ze strony ambasadora. No właśnie, czy właściwa, czy to jest rolą dyplomaty, przedstawiciela kraju, aby wchodzić w głęboko, tak głęboko w komentarze polityczne i ocenę no, kluczowych postaci. No, nie wyobrażam sobie, żeby szef naszej placówki w Waszyngtonie. Chociaż możemy mieć różne wątpliwości do do Majka Johnsona, szefa Izby Reprezentantów, chociażby w zakresie blokady różnych inicjatyw, które mają wspierać Ukrainę, czy też nakładać wtórne sankcje wobec Federacji Rosyjskiej Zbrodniarza i Agresora. No, na pewno takie słowa by się nie pojawiły. Chociaż Prawo i Sprawiedliwość od razu tutaj odpowie, że reprezentujący Polskę dyplomata Bogdan Klich w przeszłości krytykował Donalda Trumpa proponuje się nie nakręcać <śmiech> i proponuje pragmatyczną współpracę, ponieważ są pewne czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast Pan marszałek Czarzasty jest politykiem, często powtarzam pełnokrwistym politykiem, jest oczywiście drugą osobą w państwie, natomiast ma prawo do swoich ocen. Tak jak do, prawa do takich ocen mają premierzy, marszałkowie, przewodniczący parlamentów na całym świecie. Czy mi się podoba konflikt w Iranie? Nie, nie podoba mi się. Nie podoba mi się, jak to zostało przeprowadzone bez takiej ścisłej współpracy z sojusznikami, od których teraz wymaga się bezgranicznego i można powiedzieć bezdyskusyjnego wsparcia. Nie podoba mi się to, że musi rząd interweniować na rynku paliw, bo to wszystko ma konsekwencje globalne, co te działania. Nie, nie podobają mi się słowa dotyczące zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego i obrażanie być może uczuć religijnych Polaków, które są bardzo bliskie i bez względu na to, czy to jest papież z Ameryki, czy ty papież z Polski, dla wielu, dla wielu wyznawców religii katolickiej takie obrazobójcze. Donald Trump powiedział w ostatnim czasie, że papież Leon XIV jest słaby, że jest słaby wobec przestępczości. Natomiast ja zapytam o strategię w wobec tego sporu, kolejnego sporu między Włodzimierzem Czerzastym a Tomem Rozem. Bo możliwe są dwie drogi. Albo na przykład MSZ wezwie ambasadora i poprosi go o wyjaśnienie w sprawie tego, dlaczego w taki sposób krytykuje Włodzimierza Czerzastego, Albo na przykład jest możliwa koalicyjna rozmowa z Włodzimierzem Czarzastym, żeby. Panie redaktorze, może wypowiadał ja zupełnie inne rozwiązanie. Tak jak do Donalda Trumpa, musimy się przezwyczaić i musimy to przeczekać. Eee, tak, yy, musimy się przyzwyczaić do komentarzy yy, Tomarosa. Bo pewnie w tym wieku człowiek się już nie zmienia. Natomiast e, trzeba robić swoje. Róbmy swoje w wymiarze politycznym, militarnym, gospodarczym. Ale nie będzie upomnienia wobec e, Wojewódzkiego e, nie, nie, nie będzie wezwania ambasadora. Po prostu jakoś jestem, to się powinno przekonany, po, że po jest prostu strategia. że po prostu y, y, wiemy, z, z czym mamy do czynienia, z jakimi warunkami, na które, jak powiedziałem, y, nie mamy y, wpływów. Natomiast nasze interesy, y, y, wspólne interesy, są ważniejsze niż y, niż słowa, które są bardzo ulotne. I następnego dnia już o nich nie pamiętamy, chociaż nie zawsze są właściwe. To, co nie było wspólnym interesem Polski i Stanów Zjednoczonych, to były Węgry. Różne opcje no, zostały to. poparte przez koalicję i przez Donalda Trumpa, administracja Donalda Trumpa. Donald Trump postawił na Wiktora Orbana. Koalicja wspierała Petera Madziara. Zresztą pan z Budapesztu wrócił. Wczoraj, tak? No. Donald Trump nie lubi przegranych, gardzi ludźmi, którzy nie wygrywają, nie osiągają sukcesów. Więc mogę powiedzieć wprost: Donald Trump postawił na przegrywa. Postawił na przegrywa skorumpowanego, który usłużnie działał na rzecz Władimira Putina przez lata. Co potwierdzała ją nagrania, co potwierdzało, co, o czym się dowiedziało również społeczeństwo węgierskie w sposób bardzo bezpośredni. I taką politykę wobec takiej polityki, wobec takiego ruskiego sługi e, pokazało po prostu, powiem to jako synolipijczyka, gest Kozakiewicza: e, dość tej korupcji, dość tego służenia obcym mocarstwom e, dość stawiania interesów e, e, Węgrów niżej aniżeli interesy Federacji Rosyjskiej. I nie dziwię się, że. Od wczoraj, o czym opowiadał Peter Madziar, niszczone są dokumenty. Niszczone dokumenty, i chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć i, i, i, i wprost, zdrady. Zdrady Węgier i zdrady Unii Europejskiej. A bo co je... dla Polski wynika, jaka jest korzyść dla polskiego wyborcy, że polscy politycy znowu wrócę do analogii sportowej, e, nawiązując jeszcze do sportowej kariery pana taty, że polscy politycy weszli do ringu, że było zaangażowanie po stronie sztabu Petera Madziara ze strony polityków koalicji. Pan był na miejscu. Co z tego no nie, wynika? To, to pierwsza moja, moja rola w żaden sposób nie była związana z za nas kampanią. Ja, ja, ja, no ale to było ja, wsparcie ja, Petera to, nie, nie, nie, nie. To była obserwacja nazwać. dnia wyborczego i spotkania również z Polonią i za nie, za nie bardzo dziękuję za to zaproszenie. No dobrze, ale politycy koalicji brali e, udział w, w Nie, piecach. nie brali. Wyboru, że nie, żaden sposób w 2024 nie pan poseł Wawrykiewicz przemawiał na wiecu Petera Madziara, no tak, to, są, to, są, to są różnego rodzaju sytuacje, które, y, które wynikają z Piotr, mandatu. Ale rozdrabniajmy się, cieszycie nie, się znaczy, z tej opcji? Ustal, ustalmy panie redaktorze, bo to jest bardzo ważne i to, to mogę powiedzieć wprost. Jako osoba, która od dwóch lat zna Petera Madziara, się z nim, można powiedzieć y, kilka metrów od siebie na jednej na, na, na wspólnej sali plenarnej. Yy, Peter Maziar nie oczekiwał żadnego wsparcia międzynarodowego, ani polityków, ani przywódców, ani premierów, ani prezydentów. Rzecz, której się bardzo cieszył, to spotkanie z Donaldem Tuskiem e, przy, na marginesie konferencji monachińskiej, konferencji bezpieczeństwa. To, to, to, to, to wsparcie dla niego... na było... tego ko koniec. Sam pan powiedział... Nie, przed chwilą, to, no, że Węgrzy, Węgrzy postawili jednoznacznie, ponieważ... Postawiliście na zwycięzcy. tak pan powiedział kilka minut temu. To, nie, co, co, co z, z tego wynika na dla zmianę? Polaków? Co z tego wynika dla Polaków? wszystkim, Przede wszystkim po rozmowie polskiego prezenta, polskiego premiera, scenogramu, scenogramów z takiej, z takiej rozmowy nie będzie otrzymywał Siergiej Ławrow czy Władimir Putin na swoje biurko, więc nie wiem o czym opowiadał Nawrocki Orbanowi, ale jedno jest pewne, jeżeli mówił o jakichś sprawach żywotnych z punktu widzenia naszego interesu, czy naszego bezpieczeństwa, to z pewnością te informacje już są w Moskwie. Więc to było absolutne, to był absolutny błąd. To było, nie, nie, powiedzieć nierozważne, to jest powiedzieć yy, yy, bardzo delikatne. Spotykanie spotykanie się polskiego prezydenta w trakcie kampanii wyborczej z człowiekiem, który był uwikłany w różne zależności od, od Federacji Rosyjskiej. Ja bym powiedział wprost, chodził od wielu lat na pasku, na, na pasku Putina, budując niezgodę. Budując dokładnie to, o czym mówił również Donald Tusk na ostatniej Radzie Krajowej, czyli budując niezgodę w ramach Unii Europejskiej, szczując na Ukrainę i, i dokonując tak Takich rzeczy, które niszczyły jedność i bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Co się zmieni? Czyli Polska odzyska swoje pieniądze. Rosja sojusznika, ale dla, Polski, dla Polaków mieszkających tutaj nad Wisłą, jaka będzie korzyść? Po pierwsze, otrzymamy, relacji, otrzymamy w, w ciągu najbliższego miesiąca e, e, zgodę rządu węgierskiego na uruchomienie Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, czyli Polska otrzyma zwrot, no przynajmniej, a mówi się nawet więcej e, e, niż 2 miliardy złotych e, e, za pomoc militarną, którą udzielaliśmy Ukrainie w formie sprzętowej na początku tej wojny. Po to jest drugie, dogadane już, musimy w tej części postawić tak, przecinek, czy to jest dogadane już z Peterem Medziarem? To jest, będzie? to jest dogadane O to zawsze pyta I, o to zawsze, i, ty, i tą sprawą się e, e, Zajmuje Donald Tusk Bo przy, w przeciwieństwie do wszystkich polityków PiS Nawrockiego, Morawieckiego, Kaczyńskiego Którzy całkowicie bez głowy, bezrozumnie e, Wspierali Orbana Kleptokratę, złodzieja e, I szefa e, kraju e, mafijnego Donald Tusk jak się spotyka z kimś To załatwia interesy dla Polski Michał Szczerwa, europoseł Koalicji Obywatelskiej Jest gościem sygnałów Dnia Radiowej Jedynki Tu nie kończymy naszej rozmowy Tylko przechodzimy na portal YouTube Polskiego radia 26 po 7d Program pierwszy Polskiego Radia. W rozmowie dnia za kilkadziesiąt minut o 8.15. Tym razem szymon szynkowski Welsenk poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale trochę wcześniej, bo po 7.40, w związku z tym, że no, ruszył sezon. Szanowni Państwo, sezon motocyklowy, bo wiosna ruszyła. No i wraca także hasło, uwaga, motocykle są wszędzie. Na ten temat m.in. porozmawiam z Krzysztofem Odzienkiewiczem z takiego projektu Sapiens. I'm W oczy i jak to było, muchy w zębach? No jeśli szybki nie ma w Hasku, to tak będzie. E, Piotr że w naszym studiu. Przed godziną sobie porozmawialiśmy. Pan siedział pierwszy raz, to była mz tak? Pierwszy raz to motorynka, ale to się pewnie motocykliści śmieją. Motorynka to, to, to nie ma o to. E, Pan Daniel, czyli mój imiennik, cały ma tutaj przegląd. Polskiej, nie tylko polskiej myśli motoryzacyjnej. Witam Daniel. Panie redaktorze, MZki były niemieckie, a faktycznie Jawy. I CZ-y zwane też ceśkami to były czeskie, ale dobre, porządne motory, tak jak te nasze Woewski, wszystkie motorynki, komary, ogary i tak dalej, i tak dalej. A pamięta pan, bo my jesteśmy to chyba w zasadzie jedno pokolenie Jawa 350. Pamiętam, Pamięta to masywna, Bo, masywna tak, maszyna. Tak. To Państwo sobie wyobrazi Krzysztof Ozimkiewicz, nasz gość, który się pojawił w naszym studiu już za kilka minut, to był jego pierwszy motocykl. Mm. Krzysztof Ozimkiewicz, motosapiens, czyli taki motocyklista sapiens, czyli rozumny, myślący. Czyli ten, co na dwóch kółkach, a nie na jednym. Mhm. I z głową. W chmurach Mm -hmm. Takich sapiensów by nam się sporo na drogach przydało I nie, nie piję tylko do motocyklistów Tych za kółkiem także 7:30. W aktualności Piotr Balasz Nie milknął echa po węgierskich wyborach i dotkliwej porażce Wiktora Orbana Donald Trump postawił na przegrywa Tak stanowisko Białego Domu komentował w radiowej jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba Postawił na przegrywa skorumpowanego, który usłużnie działał na rzecz e, Władimira Putina przez lata Jay Devens rozczarowany porażką Wiktora Orbana, którego osobiście wspierał w Budapeszcie tuż przed wyborami Smutno mi, że przegrał, ale bardzo dobrze ułożymy współpracę z następnym premierem. Polska żywność ma mieć szerzej otwarte drzwi w Korei Południowej. Taką deklarację usłyszał premier Donald Tusk po rozmowach w Seulu radykalnego przyspieszenia procedur jeśli chodzi o dostęp do rynku żywności w tym dla wołowiny. W ramach azjatyckiej podróży dzisiaj i jutro premier gości w Japonii. To drugi, przedostatni dzień wizyty papieża w Algierii. Leon XIV poleci śmigłowcem do Annaby, gdzie przez ponad 30 lat biskupem był święty Augustyn. Papież odwiedzi też Kamerun Angolę i gwinę Równikową. Po sygnałach dnia z dworca centralnego w Warszawie cztery pory roku z Kasprowego Wierchu. Radiowa Jedynka w tym tygodniu ze specjalnymi audycjami z okazji stulecia Polskiego Radia. Z gór, pro Program poprowadzi dziś Roman Jarek. To będzie audycja o górach, o góralach i o kolejce. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o ósmej. Pogoda. Polski radio, program pierwszy i sygnały dnia. Jak zawsze w tej porze sprawdzamy pogodę. Także sprawdzamy dzięki państwu pani Lena, nie na motocyklu, ale oczywiście w drodze do pracy. Justyna, będziesz no, pamiętać? Tak, słychać to obcasiki, słychać. Dzień dobry, dzień dobry. Lena Choszno w Zachodniopomoczki. Dzisiaj u nas 11 stopni. W ciągu dnia ma być. A teraz póki co dopiero, dopiero i aż 9 stopni jest Ciepło, przyjemnie Pozdrawiam i życzę miła z drogi do pracy Pani Lena z... Bardzo mi się to podoba, z... ta radość Choszczna. Tak ta miejscowość na Pomorzu Zachodnim się nazywa. Ale tak, ja, tak się Wsłuchuję w tempo, to jest jakieś nieśpieszne tempo pani No się... ale gdzie tu się nie... cieszyć? Śpieszyć, cieszyć Do pracy trzeba. proszę Pani, do pracy Pani Lena jest w tu i teraz, myślę mhm, Tak to ma. wygląda Znam takich, którzy proszę Pani przyjechali motocyklem do nas tak, tak. Pan Krzysztof, który będzie naszym gościem już za chwilę, e, mówi, że korków nie było. To mnie nie dziwi jakoś. Dla nich, <grym> Nigdy dla nie nich ma. Nigdy nie ma. Poranek bez przymrozków, szanowni państwo, na termometrach od dwóch stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie, ale w ciągu dnia temperatura podskoczy nawet do 18, najwięcej słońca na wschodzie. Poza tym trochę chmur po południu, deszcz pojawi się na Pomorzu, a także na południu Górnego Śląska i Małopolski.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 autopromocja. No my jeszcze w tej godzinie będziemy w drodze na Kasprowy. Usłyszymy się nie z Romkiem, a z Patrykiem Michalskim, bo silne Fajnie. ekipa radiowej jedynki. Każdy, kto chciał, mógł być wczoraj na dworcu. I ty znowu o tym, tak? A nie, nie, nie, absolutnie po nie. po co to wypominać. Absolutnie nie. Takie nieładne oporanki. Nie, absolutnie Ale nie. bądźmy mili Ale dzisiaj. absolutnie nie. Po pierwsze, ekonomia. Jak Państwo słyszą, kochamy się z Justyną. jak myślę, że przestalibyśmy tak. się, gdybyś na przykład mi sprzedała działkę, by się okazało, że. Gdybym ci sprzedała działkę w Warszawie, na przykład, Aha. to taką może tak, bo działki rodzinne są na topie, oczywiście, jak zwykle na wiosnę. E, Krzyś zawsze by pyta jaką działkę, bo to jest właśnie. Hmm. Konkrety, konkretnie. To ja przecież tłumaczę rodzinne ogrody działkowe, tutaj, no to pani mówi od razu. No. no proszę pana mówię, no proszę tutaj nie wywoływać od razu tematu. Zainteresowanie rośnie i to bardzo. No a w internecie roi się od ogłoszeń, kupię działkę ROT, tak właśnie. No i my sprawdziliśmy, ile można, ile trzeba wydać, aby zostać takim działkowcem w tym roku. No bo te ceny oczywiście tu nie ma zaskoczenia, one z roku na rok e, idą w górę, tak. E, ale to jest ważne. My tej działki przecież nie mamy na własność, e, dziełko, e, działkowicz, mhm. tak to słowo brzmi, bezpłatnie dzierżał. Ale taką działkowiec działkę. też może być. Może być, ale lepiej poprawnie. No i co do zasady. Jak podaje Polski Związek Działkowców dziś takich wolnych działek do przejęcia? Tutaj nie ma zaskoczenia. W Polsce po prostu nie ma. I tak, w momencie zmiany właściciela działki, bo musimy znaleźć takiego działkowicza i od niego przejąć tą działkę. Przejąć oczywiście e, za pieniądze. No bez sensu, było, gdybyśmy go nie znaleźli i sami weszli na jego posesję. To byłby duży problem, myślę. Jeżeli chodzi o cenę takich działek, to cenę ustalają między sobą właśnie działkowicze. Tak mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.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 no to już się pojawiają ceny rzędu 80, ponad 100, nawet ponad 200 tysięcy złotych. No i w Warszawie 200? tak 200 tysięcy złotych i można znaleźć taką w Warszawie, bo ja patrzyłam na te stawki. Ale Gdzie średnia... te czasy, kiedy ja w Piaseczni kupowałem mieszkanie za 100 tysięcy? Nie ma już tych czasów i raczej nie wrócą. Średnia cena to jest 58 tysięcy w Warszawie. Dla porównania pozwolisz, że Hajnówka na Podlasiu 13 tysięcy złotych, bo to jest dobre porównanie. Ogromne miasto, stolica i małe miasto na Podlasiu 13 tysięcy złotych. To się pani tam przeprowadzi? Myślę o tym, ale na razie jestem tutaj. Jeśli już kupimy takie prawo do działki, to po podpisaniu umowy ten nowy działkowicz musi wnieść kilka opłat i o tych opłatach mówi Katarzyna Malinowska, prezes ROD z Kowronek w Kajetanach jest wpisowe. To jest 610 zł od zakupu praw do użytkowania działki. Opłata inwestycyjna na każdym ogrodzie jest inna ze względu na majątek ogrodu. Na naszym ogrodzie jest to 1900 zł, czyli taką opłatę musi użytkownik wnieść nowy, a później są opłaty roczne, które są zatwierdzane na zebraniu walnym. Są to kwoty rzędu 1200-1300 zł, to są wyodrębnione śmieci, inne opłaty ogrodowe. Ale te opłaty oczywiście nie zniechęcają, bo działeczki rozchodzą się jak świeże bułeczki. Proszę Takimi bardzo, się nawet zrymowało. się zdumiało. Na Justyna goronko, dzięki wielkie Dziękuję pięknie. do usłyszenia. Pani wyjdzie, jak zobaczy, jak pan Krzysztof jest dubrą. Ja już się przywitałam z panem Krzysztofem, już się widzieliśmy. Widzieli Nie pani, pani. pani wyjdzie, pani zobaczy, co to jest. W może, w ogóle. może wybierze do się. Pani, Danielku. Może się pani wybierze na przejażdżkę. A pomyślę o tym. Dobrze. Już za chwilę pan Krzysztof, ale wcześniej pani marzyna. Myślę sobie, jeśli chodzi o listów, że my kierowcy nie jesteśmy w stanie zareagować, kiedy nawet jadąc autostradą mamy na liczniku 130, a nagle jakiś pocisk jadący 200 parę na godzinę nas mija i właściwie gdybyśmy nawet chcieli go zauważyć, to nie wiemy, co to było. Się teraz podoba twój świat, Znowu jest to czysty i ciebie, bierze do tańca. Mój ma końcuzy i się bóla wzrasta. A ty jak naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś, czy ty już bądź najlepszy i tylko czasem proszę chociaż za tęskni. Dobywaj szczyty i już tym I tylko czasem proszę chociaż za Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 19 minut godzina ósma. Przed chwilą miała głos pani Marzena, a teraz... Dzień dobry. Ja bym chciała powiedzieć, że mój małżonek Krzysztof, lat 56 jeździ motocyklem prawie 40 lat, bo tak od 16 roku, a mój brat Krzysztof lat 58 jeździ od 15 roku motocyklem, MZ -ką 250, -ką. po prostu był przeszczęśliwy, jak rodzice mu zakupili ten motocykl i żaden z nich nie miał żadnej kolizji, ale nie zawsze, nie zawsze rodzice się cieszą, nie zawsze rodzice kupują, bo niektórzy mają odmienne zdanie. No i te, teraz o zdania zapytamy, a w zasadzie głos zabierze Krzysztof Zimkiewicz, motosapiens. Tak jest, witam serdecznie, dziękuję mm. za zaproszenie i wszystkie krzyżki to fajne chłopaki. Też, z tego wniosek. zgadza się. A wszystkie, wszyscy motocykliści to są sapiensy? Nie wszyscy, natomiast w narodzie duch nie ginie i świadomość bycia motocyklistą staje się potrzebą nabycia umiejętności jeżdżenia, bo prawo jazdy i te 20 smutnych godzin pozwala na naukę obsługi motocykla, jak najbardziej zdania egzaminu, ale sama jazda motocyklem to jest niekończąca się nauka i chwała wszystkim instruktorom, OT-om i tym motocyklistom, którzy chcą się uczyć, bo to jest najważniejsze i to najbardziej wpływa na bezpieczeństwo motocyklistów. To od ilu lat się pan uczy? Ja się uczę już 32 rok. 32. I cały czas się pan uczy. Cały czas. Ja jestem tam na kilku procentach. Jak mawiał pewien polityk, ja się cały czas uczę. Ja się <głos> cały czas uczę w czasie jazdy. Panie Krzysztofie, ustalmy w końcu, bo to hasło dzisiaj wracało także w telefonach naszych słuchaczy. Hasło, które można przeczytać na tabliczkach, na naklejkach przeróżnych samochodów z tyłu. Uwaga, motocykle są wszędzie. wszędzie. Kto na kogo ma uważać? To jest wzajemna informacja. Mhm. Moim zdaniem na motocyklu to ciężko jest nakleić taką naklejkę, bo mało miejsca jest mhm. akurat widocznym takiej widocz, widocznej przestrzeni. Mało miejsca i czasem, jak ktoś obok nas przejeżdża, to nie znamy przeczytać. <grym> nie <grym> <grym> A Generalnie w założeniu motocykle są wszędzie, miało dać taki sygnał e, kierowcom samochodów, że motocykle się pojawiają. Chodzi o to, że sezonowość pozwala zapomnieć o istnieniu motocykla, zarówno samemu kierującemu motocyklem, gdzie umiejętność zaczyna zanikać, plus do tego no niestety kierowca samochodu też, jak ja jestem użytkownikiem samochodu, wiem, że nie spodziewam się motocyklisty, on się rzeczywiście na początku sezonu pojawia nagle i niespodziewanie, i w, w miejscu, którego się jakby absolutnie no, nie oczekiwałem go. Teraz tu i, i takie sytuacje budują nieporozumienia, a nieporozumienia bardzo często wiążą się z tym, że na Izbie przyjęć wszyscy są zdziwieni. Panie Krzysztofie, to w takim razie świetnie, że Pan wspomina o tym, ta sezonowość, bo tak sobie myślę, że niektórzy, którzy pojawiają się na stoku zimą. Hmm. Przez e, cały rok zapomnieli jazdy na nartach i od razu na dzień dobry wybierają dzień sobie tę najbardziej stromą górkę. no i ja się... radę. W zeszłym roku to ja, tam ja nie problemu. dam rady? No bo. Ja nie dam rady. To jak się przygotować do sezonu motocyklowego? Bo to już w zasadzie ruszył. Tak, on już właściwie ruszył. Ta m, m, sytuacja z motocyklisami i ich pamięcią mięśniową jest niestety dokładnie taka sama jak z narciarzami. Tak samo jak z naszą umiejętnością mówienia w języku. Jak zamawiamy pokój w hotelu po wakacjach rok następny. Jedyne, co możemy powiedzieć, to jest rumplis. Tak? No to jest kłopot, bo ciało nie pamięta, mózg jest świadomy tego, że dam radę i okazuje się, że nie daje rady. W mojej ocenie najważniejszą rzeczą dla motocyklisty na początku sezonu jest rozgrzewka. A na czym polega? Dokładnie na tym samym, co na stoku, tylko bez nart. Jakby dobrze było przygotować też ciało, bo mhm. ciało i te mięśnie nie, dzia nie, działały, nie działały, nie funkcjonowały. Jazda motocyklem, który się nie balansuje samodzielnie, no wymaga pracy fizycznej. E, niektóre motocykle bardziej, które mniej. E, to jest tak, że w takim razie po pierwszej, jak ktoś się nie przygotował, po pierwszej przejazdce są zakwasy na dnia? Mhm. jak najbardziej. Chyba, że ktoś jakby w założeniu traktuje motocykl jako zupełnie rekreację i po prostu pokonuje duże odcinków w prostej. Ale samo zakręcanie, hamowanie mhm. wymaga już trzymania motocykla nogami, odpowiedniej techniki. I ona też wymaga użycia mięśni, których normalnie się nie stosuje. Wszystkie te przywodziciele, które normalnie nie działają, na motocyklu działają bardzo. I e, nawet jeżeli to będzie duży parking, nawet jeżeli mamy, nie mamy pachołków, tylko możemy sobie postawić dwie buteleczki e, i zaczniemy kręcić zwykłą prozaiczną ósemkę, okazuje się, że po godzinie takiej jazdy, albo nawet po kilkunastu minutach, jeżeli jesteśmy szybko łapiemy o co chodzi, ta ósemka staje się płynniejsza, cieśniejsza, pewniejsza. Łatwiej jest nam dohamowywać, łatwiej jest nam jest zmieniać kierunek, patrzeć, bo wzrok, patrzysz tam gdzie jedziesz. Fiksacja wzroku, fiksacja celu to są takie rzeczy, które na motocyklu dzieją się codziennie i motocykl rzeczywiście też z punktu widzenia fizyki wydłuża się i skraca. Jeżeli hamujemy motocyklem, zawieszenie się kompresuje, jesteśmy w stanie zmniejszyć średnicę okręgu, po którym będziemy jechać. Jest dużo zjawisk i fizycznych i takich mm, związanych z techniką jazdy, gdzie rzeczywiście ta umiejętność jest konieczna. No to koniecznie, także trzeba sprawdzić mu tak, bo oczywiście sprawne ciało, ale i sprawny sprzęt. Co, co trzeba sprawdzić koniecznie, zanim się wyjedzie? A wielu motocyklistów i kierowców samochodów nie jest do końca świadomych, że motocykl został zaprojektowany jako pojazd do eksploatacji, kiedy jest ciepło. I opona motocyklowa w założeniu uzyskuje taką, taka powiedzmy, opona, która jest turystyczna. O sporcie w ogóle nie mówimy, to jest trochę inny świat, ale turystyczna opona pracuje poprawnie, kiedy ma temperaturę około 20 stopni. Ona się może nagrzać podczas jazdy, ale te pierwsze rondo, pierwsze zakręty, pierwsze ósemeczka, którą będziemy ćwiczyć, ta opona nie będzie tak dobrze kleiła. Już abstrahując od tego, że na na wierzchni jest trochę brudu z zimy, to jakby to wszystko może nie zadziałać. Więc opona, hamulce, to, jest, to są najważniejsze układy w motocyklu. To, że motocykl może nie przyspieszać, motocykl może jakby wyglądać trochę gorzej, ale musi hamować i musi się kleić do nawierzchni gumą. Aha, I odpowiedni ubiór, bo zwykłe dżinsy czasem nie wystarczą na Bo czasem to, jak, jak widzę to, co widzę... No to... to jest jednorazowe. Jakby hmm. jeżeli się przewrócimy na rowerze, no to to jest spotęgowane. Mhm. Rzeczywiście niewłaściwy ubiór powoduje to, że sezon nam się gwałtownie kończy. A my chcemy jeździć jak najdalej, więc te gleby się zdarzają, upadki się zdarzają. Nie ma w tym żadnego dyshonoru. To jest Wiedza, to jest edukacja i jeżeli e, ktoś już się przewrócił, to niech z tego wyciągnie jakąś lekcję. Natomiast ważne jest to, żeby mógł to zrobić, a nie żeby spędzał na izbie przyjęć godzinę, a potem w gipsie, siedząc przed telewizorem, zastanawiał się, co poszło nie tak. Bo jak się nie przewróci, to się nie nauczy. Znowu mamy całą analogię no. y, narciarską. To na koniec takie kredo, pod którym się pan, myślę, podpisze. Mam do kogo wracać, mam dziecko w domu, także nie mam takiej potrzeby ponoszenia tego ryzyka zbędnego. Nie czy pan się podpisze, może nie, potrzebnie. Ale to chodzi o motocykle, na tak. pewno tak. tak, a powiem panu szczerze, że osobiście znam kogoś, kto po tym, jak się urodziło mu dziecko, sprzedał motocykl bo nie Ja chciał. kupiłem samochód Aha <laughs> Czyli jednak Dobrze, panie Krzysztofie, Krzysztof Oziemkiewicz Moto Sapiens Kiedy pan wjeżdżał do nas na parking Polskiego Radia Widział pan ten wielki billboard Autorstwa Andrzej Rysuje Tam jest taka scenka z samochodu nauki jazdy Pan instruktor mówi do kierowcy Od czego zaczynamy jazdę Pan kierowca odpowiada Przyszły kierowca odpowiada Od wrzucenia jedynki W przypadku motocykli tak jest też jest podobnie Absolutnie, polecam zaczynanie od wrzucenia jedynki I świetnie Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia No i wczoraj byliśmy, szanowni Państwo, na dworcu centralnym To był ten pierwszy przystanek podczas naszego tygodniowego turnę Dworzec Centralny, czyli miejsce z którego można dojechać praktycznie wszędzie, no i Patryk Michalski, który także wczoraj był na dworcu, nie tracił czasu tylko właśnie stamtąd, prosto z dworca od razu ruszył w naszą urodzinową trasę po Polsce. Patryku o, właśnie słyszę. Pytanie, gdzie ty jesteś? Bo coś tam słyszę. Słyszę jakieś ptaki. Dzień dobry, redaktorze, dzień dobry państwu. No właśnie, ja stwierdziłem, że nie będę już wczoraj tracił czasu i po tych sygnałach z dworca centralnego poszedłem sobie od razu do kasy. Kupiłem bilet na pierwszy pociąg po dziewiątej do Krakowa, bo już jutro z Krakowa będzie specjalne urodzinowe wydanie magazynu w samo południe. Ja już się nie może doczekać. Jutro. Tak, tak, tak. Ja też się nie mogę doczekać, bo w samo południe będę na wieży mariackiej zapowiadać y, nasz radiowy, codzienny hejnał. No i słuchaj, kupiłem mhm. sobie ten bilet, wsiadłem w pierwszy po dziewiątej pociąg do Krakowa. No i wiesz, jak to też jest po poranku. Wstajesz wcześniej o czwartej trzydzieści, trochę zaspany, a w pociągu było przyjemnie cicho, tak fajnie bujało, oko mi się a, przymknęło chyba się domyślał. Nie uwierzysz, co było dalej. No właśnie, spałem stację. stację Kraków główny, pociąg nagle się zatrzymał. Konduktor mnie budzi mówi, koniec trasy, wysiadamy. Ja wysiadam, a tu stacja zakopana. No i o. tak chwilę zdezorientowany, pomyślałem co zrobić, no ale właśnie wpadłem na ten pomysł, że skoro y, dzisiaj z Kasprowego Wierchu mają być urodzinowe cztery pory roku, no to pomyślałem, dobra, no to zostanę i dzisiaj znów jestem na stacji na stacji Kuźnice, czyli na stacji dolnej kolejki na Kasprowy, żeby po dziewiątej przywitać się z Państwem z wysokości 1987 metrów nad poziomem morza, bo tyle mierzy hmm. ten jeden z najbardziej znanych tatrzańskich Gospodarzem audycji będzie Roman Czejarek. Nie zabraknie opowieści o Tatrach. Współgospodarzem audycji będzie Krzysztof Trebunia Tutka mm -hmm. z tych Trebuniów y, Tutków. No i to będą bardzo zimowe cztery pory roku. Proszę posłuchać. To jest niemożliwe. Choć na nizinach wiosna, choć na nizinach wiosna, to tu w zakopanym leży jeszcze sporo śnieg. Mm -hmm. Zresztą narciarze też dochodzą do kolejki, żeby razem z nami tam wjechać, bo wyciągi nakaz prawem otwarte, więc zapraszamy serdecznie po dziewiątej na te urodzinowe cztery pory roku. Przed dziewiątą będziemy się słyszeć z Romanem Czierkiem. Patryko, gdybyś miał jutro problemy w Krakowie, rodzina surówków cię przyjmie. polskie radio. Obważając mi solą. tak. Z konorami cię przyjmie. Naturalnie. Ale tak będzie, prawda? Patryk deptał to były krokusy, prawda? Mm -hmm. To nie był śnieg. To był śnieg. Matko. No matko i córko. Kto tam po ósmej, panie redaktorze? Szymon Szynkowski welsenk. Były minister spraw zagranicznych w ostatnim rządzie Mateusza Morawieckiego. Pytań o politykę zagraniczną jest sporo. Dotyczący Węgier, mm -hmm. Stanów, Iranu, można tak wymieniać. Można też złożyć życzenia jedynce. Wszystkiego najlepszego jedynka. Ale to nie pan, pan poseł. Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej. Polskie Radio. Jedynka. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko T3,2% Twój kubek Mlekowita. Cena przed obniżką 3,99%. Tylko, złote, 49% za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99%. Teraz, złote, 49% za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Poważny wypadek na drodze krajowej nr 78 w województwie śląskim, niedaleko miejscowości Świerklaniec, a zatem pomiędzy Siewierzem a Tarnowskimi Górami. Na kilometrze 85 zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka i bus i mamy informację, że trzy osoby zostały w tym wypadku ranne. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Na ekspresowej jedynce, także w województwie śląskim, uwaga pomiędzy węzłami Buczkowice a Wilkowice, a zatem niedaleko Bielska Białej. Na kilometrze 14, gdzie doszło do kolizji autoosobowego, zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku Bielska. A teraz województwo pomorskie i droga krajowa numer 20 na obwodnicy Kościerzyny na kilometrze w piątym zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w kierunku bytowa. Pomiędzy węzłami kościerzy na wschód a kościerzy na południe zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku zachodnim. Na ekspresowej trójce, uwaga, cały czas w województwie lubuskim, gdzie przed godziną szóstą pomiędzy węzłami Gorzów-Wielkopolski Północ a Gorzów-Wielkopolski Zachód doszło do zderzenia autoosobowego i busa. Na kilometrze 83 mamy zwężenie w kierunku Zielonej Góry. Jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj cały czas poważnie zakrokowana jest północna wodnica Warszawy, ekspresowa ósemka, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Rymącka. Podobnie remontowany fragment krajowej 60 jedynki pomiędzy Zegrzem a Legionowym oraz droga krajowa nr 7 przed Warszawą od strony Płońska i łomianek.